Dzień dobry. Piotr Czublony i Tomasz Jeleński. Jak co tydzień o ubezpieczeniach, a dziś powiemy między innymi o nowym członku zarządu w PZU, o nowej strategii firmy Allianz, o tym, że bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu przedawnienia i wybierzemy się na wakacje, oczywiście z Polisą, ale na początek podsumowanie tygodnia. Be aware. Be, be smart, be, prepared. be safe, Bean Short. Gorące tematy, ciekawi goście, odmienne punkty widzenia. Bean Short przedstawia pierwszy cykl podcastów skierowanych do branży ubezpieczeniowej. 9 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, zgodnie z którym, niebędący bankiem nabywca wierzytelności, nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wnioskiem banku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. W dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza PZU powołała w skład zarządu spółki Małgorzatę Sadurską, byłą szefową kancelarii prezydenta RP. Alians przedstawił strategię na najbliższy rok. Celem ubezpieczyciela jest dołączenie do grona trzech najczęściej wybieranych towarzystw ubezpieczeń oraz inwestycje w rozwój technologiczny. Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie dotyczący wysokości opłat likwidacyjnych. W stanowisku zawarł, że zmniejszenie opłaty likwidacyjnej na podstawie zawartego porozumienia z urzędem nie wyklucza możliwości dochodzenia przez konsumentów dalszych roszczeń. 11 października 2017 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem Jak chronić konsumenta na rynku finansowym modele doświadczenia wyzwania. Jej organizatorem jest Rzecznik Finansowy. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą wyczerpania się sumy gwarancyjnej. Małgorzata Sadurska e, została członkiem zarządu PZU. Nie bardzo wiem kim jest e, owa pani, ale mam nadzieję, że to nie jak e, klasyka u Barei, e, Mój mąż, proszę Pani, jest z zawodu dyrektorem. No dokładnie tak. Oczywiście ja też nie znam, nie znam Pani Sadurskiej i nie, jakby nie o nią w tym momencie chodzi, to raczej jest pytanie o to, w jaki sposób e, jej kandydaturę i powołanie oceni Komisja Nadzoru Finansowego, ponieważ... No chyba, że w Komisji Nadzoru Finansowego e, są... E, fachowcy, którzy panią Saturską lepiej od nas znają. No, to, to, oczywiście tak, tam z całą pewnością są fachowcy, natomiast w składzie samej komisji są osoby z takiej nominacji politycznej w większości i tutaj rzeczywiście, jeśli miałaby zdobyć kryteria polityczne, a nie o nich dyskutujemy, no to, to, to pewnie problemu nie będzie. Natomiast warto chyba zastanowić się nad tym i, i, i ocenić to na ile Osoby, które właśnie mają pełni, pełnić funkcję czy to, członka, czy to w organach takich jak zarząd, czy też rada nadzorcza, takich podmiotów jak zakład ubezpieczeń, jak bank, fundusz inwestycyjny. To są podmioty, które działają na rynku tak zwanym rynku regulowanym, czyli te osoby muszą spełniać określone kryteria, które są wymienione w prawie. Prawo to bardzo dość precyzyjnie reguluje i oczywiście no, nie, jestem, nie mam pewności, czy pani Sadurska spełnia przesłanki wynikające z ustawy chociażby o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która właśnie definiuje takie kryteria dla członków rządu zakładu ubezpieczeń. No, nie nam to oceniać, to z całą pewnością zrobi Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostaje mi się tylko nadzieję, że zakładając oczywiście, że pani Sadurska taką zgodę otrzyma, że w przyszłości będzie okaże się dobrym zarządcą bądź co bądź głównego ubezpieczenia. W naszym kraju, oby tak było. No, nadzieję mieć. Warto. Nadzieję ma też zarząd firmy Allianz, który pochwalił się tym, że ma bardzo dobre notowania. To jest jedna z trzech największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. No, chwalił się tak, że powiem szczerze, trochę przeczytałem oczy ze zdumienia, bo pojawiły się na przykład w komunikacie takie oto ciekawe określenia, jak klientocentryzm oraz digitalizacja. Takie słowa magiczne. No tak, tak. Najpierw myślę, warto to trochę sprostować. Alians chciałby być w gronie jednego, jest trzech największych ubezpiecili, bo jeszcze nie jest, trochę jeszcze im brakuje. Natomiast tutaj w, w kontekście tej, te, tego komunikatu grupy Allianz, co do, to do właśnie strategii, myślę, warto spojrzeć na szerzej w ogóle na rynek ubezpieczniowy w Polsce, który jest z jednej strony, jak i wcześniej mówiliśmy o PZU. PZU bez jest cały czas tym wiodącym, wiodącym graczem, to, to może nieładne słowo, ale użyjmy go graczem na tym rynku, ma ciągle największy udział w każdym obszarze właściwie rynku ubezpieczeń w Polsce. Duże, może I więcej. Duże, duże też może więcej. nie zawsze oczywiście. potrafi. To, to prawda. Natomiast firmy tego typu jak Allianz, które mają ogromne zaplecze kapitałowe, ogromne zaplecze jeśli chodzi o technologię, know-how, produkty, doświadczenie międzynarodowe i tak dalej, z całą pewnością mogą zaoferować w Polsce po klientom bardzo wiele e, korzyści z tego wynikających. To tu możemy mówić o w takich filmach jak Allianz, AXA, Generali Unika, tych film jest bardzo wiele, e, znanych też na polskim rynku. W, I w kontekście tych, tej strategii, choćby Allianzu, no to znowu pojawia się to słowo, o którym pan wspomniał, klientocentryzm. Tak? Właściwie takie patrzenie na klienta i umieszczenie klientu, klienta w centrum uwagi, zakładu, ubezpieczeń to właściwie w każdej branży dzisiaj jest wymieniane przez wszelkie przypadki. Tak? Wszyscy mówią o tym, że tak, klient najważniejszy, bo każdy bank chce mieć klienta w centrum, każdy firma ten, nie wiem, telekomunikacyjna chce mieć klienta w centrum i klient najważniejszy. Natomiast to, to różnie bywa. Tak? Klient nasz Pan do momentu, kiedy nie podpisze umowy. No to niestety właśnie. Często tak jest, że jakiś tego klienta złowimy, potem troszkę te relacje ulegają rozluźnieniu. Oby było inaczej w przypadku Aliansu czy innych podobnych firm, żeby rzeczywiście ta relacja z klientem była zawiązywana i budowana na wiele, wiele lat i żeby klient y, czuł się klientem nie tylko od momentu, kiedy podpisze umowę z zakładem ubezpieczeń, ale również wtedy, kiedy jak to umowa jest wykonywana, kiedy trzeba wypłacić świadczenie, kiedy są jakieś problemy z tym związane, oby wtedy również klient był w centrum. Jeśli tak będzie, no to z tą pewnością sukces może odnieść. I zmierzamy do branży windykacyjnej i do banków. Sąd najwyższy doszedł do wniosku, że bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu przedawnienia, co chyba jest dobrą informacją dla nas wszystkich, nawet nie tylko dla tych, którzy mają długi, ale dla tych, którzy te długi kiedyś tam potencjalnie mogą mieć? No tak, to warto, warto trochę dwa słowa wyjaśnienia. To jest też zagadnienie, które trochę odbiega od samego, samej tematyki ubezpieczeniowej, natomiast ono jest dość ciekawe z perspektywy każdego no, klienta banku, bo większość z nas pewnie klientem banku jest i różnego rodzaju zabezpieczenia są przez banki stosowane, między, między innymi właśnie taka forma jak bankowy tytuł egzekucyjny. I tutaj, do czego. Czego dotyczy ten problem? Otóż przez. przez y, w praktyce jeśli y, y, ktoś jest winny pieniądze na przykład innej osobie. No to żeby, żeby te pieniądze skutecznie były dochodzone na przykład przed sądem, no to musi taki, taki wierzyciel, czyli ten ktoś, komu pieniądze jesteśmy winni, we właściwym czasie, jeśli ja jako dłużnik odmawiam zapłacenia takiego długu, musi we właściwym czasie pójść do sądu, żeby skutecznie domagać się zapłaty. To... Ale banki i firmy windykacyjne, zwłaszcza firmy windykacyjne, robią... Inaczej, same próbują taki dług ściągać. Tak, to to, że, to, że próbujemy dług, dług ściągać samodzielnie, czy też właśnie firmy wynikające czy banki ten dług, dług ściągają jakby samodzielnie, to jest to jest jakby zgodne z prawem, mogą to robić, mogą domagać się zapłaty długu bez udziału sądu. Natomiast każdy, kto jest winien pieniądze, może się powoływać na właśnie przedawnienie. Czyli jeśli upłynął czas, na przykład trzy lata, tu w przypadku, z tego co pamiętam, tego typu należności, mówimy o okresie trzyletnim, jeśli upłynęły 3 lata do momentu, kiedy na przykład bank pożyczył mi pieniądze, to mogę twierdzić, bardzo przepraszam, minęły 3 lata odkąd powinien był zwrócić te pieniądze, powołuję się na przedawnienie, nie możesz domagać się ode mnie jakichkolwiek pieniędzy. I Ch, teraz... Trochę tylko inaczej jest, jeżeli jest to pożyczka czy kredyt rozłożony na lata, na, na raty, to wówczas ulegają przedawnieniu tylko te raty, które są w danym okresie. Tak, to prawda, natomiast problem tego tytułu egzekucyjnego wziął się stąd, że w praktyce, żeby ten bieg przedawnienia przerwać, czyli żeby nie, nie doszło do skutku przedawnienia, Yy, wys, po, najczęstsze metody czy sposoby przerwania takiego przerwania są dwie. Dwa, albo dłużnik uzna swój dług, czyli potwierdzi w którymś momencie biegu tego okresu przedawnienia po dwóch latach, powie tak, zgadzam się, jestem, jestem ci winien pieniądze i zamierzam je spłacić, uznaje taki dług, albo też właśnie wniosę pozwów do sądu. Jeśli wnoszę pozwów do sądu, to w tym, w tym momencie przerywam bieg przedawnienia. I pojawiła się wątpliwość, właśnie natury prawnej, czy jeśli ja wniosę do sądu o nadanie klauzuli wykonalności takiemu właśnie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, to czy w tym momencie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia. I tutaj Sąd Najwyższy w świecie jednoznacznie, że to nie jest jednoznaczne, tożsame z przerwaniem biegu przedawnienia. Nie wystarczy wnieść o nadanie klauzuli wykonalności te, takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, tylko muszę normalnie wnieść pozw do sądu o zapłatę. I to powoduje, że wiele firm, właśnie, które kupują długi od banku, właśnie firm windykacyjnych, nie będzie mogło powoływać się na to, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, ponieważ wniesiono w okresie tego właśnie biegu przedawnienia o nadanie e, klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. To jest, to jest o tyle dobra wiadomość, że rzeczywiście wiele osób będzie mogło powoływać się na to, że właśnie upłynął jakiś czas, właśnie ten okres przedawnienia i wystąpienie o tego, tego biegu nie przerywało, Nie będę płacił. Z tym wiąże się jeszcze inny, inny wątek dość ciekawy, mianowicie z tej chwili pomysł zmian w prawie, które, muszą, które będą oznaczały, które jakby wprowadzą taką zasadę powiedzmy takiego urzędowego w pewnym sensie brania pod uwagę przez sąd upłynięcie biegu uprzydawnienia, ponieważ dzisiaj, jeśli ja chcę się powołać na ten tak zwany zarzut przedawnienia, to muszę go formalnie przed sądem zgłosić. Okay? Czyli, jeśli nie wiem, ja byłbym panu winien pieniądze, tak, załóżmy 5 tysięcy złotych, miałbym panu je spłacić do końca czerwca tego roku, nie spłacam. Pan na przykład w czerwcu 2022, czyli po 5 latach od dzisiaj idzie do sądu domagać się zapła zapłaty takiego, takiego długu, to ja i staję przed sądem, mówię bardzo przepraszam, minęło już 3 lata, odkąd powinien był dług spłacić powołuje się na zarzut przedawnienia i nie ma pan prawa domagać się do mnie pieniędzy. I sąd taki zarzut musi uznać. Ale dopiero wtedy, kiedy ja go podniosę, kiedy ja powiem przed sądem, że ja chcę z tego zarzutu skorzystać. Zmiana prawna, zmiana w prawie jaka ma nastąpić, jest taka, że sąd będzie musiał niejako z urzędu uzna badać, czy upłynął okres przedawnienia. Jeśli upłynął ten okres przedawnienia, to wtedy z urzędu oddali taki, taki, taki pozew o zapłatę, właśnie powołując się na to, że, że roszczeniu oległo przedawnieniu. To Dość ciekawy wątek, mówię trochę poza ubezpieczeniowy, ale który będzie dotykał, może dotykać bardzo wielu Polaków, właśnie którzy którzy mają problemy ze spłatą swoich zbawców. Ale to jest, to jest chyba dobra zmiana w prawie, dlatego że po prostu no, automatycznie odpadną tysiące czy dziesiątki tysięcy spraw, bo sądy się, się zajmowały bezsensownymi rzeczami, które było wiadomo od samego początku, że nic z tego Zgadza nie się. będzie, bo termin już po prostu. Zgadza będzie. się, a to jest spowoduje, że, że tak nowe wierzyciele, banki, firmy telekomunikacyjne, i inne zakłady energetyczne i tak dalej będą po prostu widziały, okay, Musimy szybciej temat długo załatwić, nie czekać, nie wiadomo jak długo. Tak? To będzie więcej I... telefonów w stylu, dzień dobry, proszę podać mój numer PESA. No bardzo możliwe, natomiast prawda jest taka, że to, to może bardzo tak wyczyścić relacje. Tak? I to myślę, krok w dobrym kierunku. I teraz o rzeczy przyjemnej, wybieramy się na wakacje. Okazuje się, że 60% Polaków uważa, że warto dodatkowo ubezpieczać się podczas wakacyjnych wojaży, ale tylko 42% deklaruje kupno Polisy, to chyba nie dziwne, prawda? Bo raczej się niechętnie ubezpieczamy na wakacje. Tak, to, to, to, nie, jest, to nie jest dziwne, bo właśnie nie, nie czujemy, nie ma w nas takiej potrzeby ubezpieczenia. Oczywiście problem się może pojawić wtedy, kiedy dojdzie już do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Ja tutaj mogę podać taki dość, dość ciekawy i bardzo bolesny przykład, to dotyczyło akurat wypadku związanego z wyjazdem na ferie, na narty, kiedy nastolatek pojechał z jakąś grupą kolegów w ramach zorganizowanego wyjazdu na narty do, na, na, narty do Włoch. Miał taką polisę turystyczną, która obejmowała m.in. skutki wypadków na stoku narciarskim i na nieszczęście uderzył na takim stoku w dość, inny, dość tak mocno gwałtownie w instruktora narciarskiego włosów, włoskiego, który został dość mocno podurbowany, o tam jakieś, jakieś nie, nie tam obojczyk, czy jakąś inną kończynę. Pozwał tegoż rodzinę, bo to był młody człowiek, jeszcze sam nie mógł zapłacić takiego długu. Pozwał rodziców tegoż człowieka o, o, o odszkodowanie różnego rodzaju. Wyliczyły je na różne kwoty. Jak pan myśli, ile zasądził sąd pierwszej instancji, jakiego rodzaju odszkodowania? Sąd różnego... włoski. Sąd włoski. Jaką kwotę zasądził od rodziców tego chłopaka? No myślę, że sporą kwotę. No i niech pan zwrócił jakąś cyfrę. Jaka to mogła być kwota? No nie wiem, strzelam. Proszę. 100 tysięcy złotych. 2 miliony euro. Tyle zasadził sąd w pierwszej instancji. Polisa natomiast, jako miała wykupiona rodzinę była, była wykupiona na 100 tysięcy euro, w związku z czym tylko tyle wypłacił ubezpieczyciel, natomiast teraz całą resztę musiała zapłacić rodzina. Oczywiście rodzina się odwołała, w drugiej instancji sąd obniżył to odszkodowanie do kwoty, uwaga, miliona euro. I niestety rodzina musiała sprzedać dom, tylko po to, żeby spłacić włoskiego instruktora i jak się okazało, który po dwóch latach już szusował po stoku i dalej pracował. To pokazuje tak skalę problemu. Oczywiście to jest skrajny powiem przykład, no, ale wiem Powiem jednak... przewrotnie, może czasem <grych> warto dać się poturbować na stoku, żeby dostać milion euro. No bardzo możliwe, tak. Natomiast w kontekście właśnie tych ubezpieczeń turystycznych, tutaj ja podałem taki bardzo jaskrawy, skrajny być może przykład, ale z życia wzięty, jak to mówią natomiast z całą pewnością warto zadbać o polisę, bo zwłaszcza kiedy wyjeżdżamy za granicę tutaj różnego Zwłaszcza rodzaju... na Stok Narciarski. <głos> zwłaszcza na, na Stok Narciarski. wiem, kiedy jedziemy gdziekolwiek, zwłaszcza z moimi dziećmi, gdzie mogą się wydać różne zdarzenia, nie wiem, stłuczona szyba, wypadek jakiś niekoniecznie komunikacyjny, konieczność jakiejś akcji ratowniczej na morzu, tutaj tych przypadków jest mnóstwo. No i rzeczywiście tak długo, jak długo nic się złego nie wydarzy, no to mówimy ok, po co tamto? Z całą pewnością nie zapłacę tych iluś tam 50 może złotych, to pamiętajmy, że to nie są drogie polisy. To naprawdę nie są drogie polisy, a, a kom, pewien komfort i bezpieczeństwo tutaj bezcenne. Czyli jak mawia przysłowie ubezpieczeniowe z dawnych lat, przezorny, zawsze ubezpieczony. Zgadza się. Chociaż kiedyś wiele lat temu widziałem taki obrazek, zgasł neon tejże firmy, bo to chodzi o PZU i można było odczytać, troszkę nie, nie gramatycznie, nie ortograficznie poprawnie y, można było to przeczytać, ale było tam napisane przezorny zawsze bez zony. <grym> ale trzeba się ubezpieczać no i miejmy nadzieję, że za tydzień może okaże się, że będziemy mieli niższe stawki na ubezpieczenia samochodowe. Wiele to wskazuje, ale o tym porozmawiamy za tydzień. Do usłyszenia. Do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Bean Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal beanshort.pl.